czytamy z Księgi Ród cały trzeci rozdział, chociaż my już ostatnio zaczęli pierwsze dwa wiersze rozważać, ale do całości zrozumienia będzie tak lepiej. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa, córko moja, czy nie powinna, byś poszukać dla, nie powinna bym poszukać dla Ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się umiała? Przecież była wśród którego Służący, byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej nabije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. A ona jej odpowiedziała, Zrobię wszystko jak mi mówisz. Zeszła tedy na klepisko i zrobiła wszystko co jej kazała teściowa. A gdy boaz najadł się i napił, i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju głupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A on w północy poderwał się. Poderwał się ten mąż, odwrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc. Kto Ty jesteś? Ona zaś powiedziała, jam jest ród, służebnica Twoja. Zaściągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty, ty kupiciel, a on na to. Błogosławionaś Ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. Gdyż nie uganiała się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi.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 W czasie konferencji rozważaliśmy Tytusa, rozdział drugi, który się zaczynał różnymi wskazówkami, jak starsi mają pouczać młodszych, jakie im dawać wskazówki. A tu widzimy taki praktyczny przykład, gdy starsza niewiasta, kobiecie, która nigdy się w takiej sytuacji nie znalazła, odpowiedziała, jak się zachować. Ona była i z innego kręgu kulturowego i była też po raz pierwszy w takiej sytuacji, że w warunkach Izraela miała się w odpowiedni sposób zachować w stosunku do boaza, który był krewnym do nich i miał prawo zadziałać jako ewentualny odkupiciel. I tak tutaj widzimy Punkt po punkcie. Trzeci wiersz. Umyj się, namaść się, nałóż takie, a takie szaty, zrób to i tamto. Punkt po punkcie. I to też jest dla nas y, nauka, którą możemy wyciągać dla siebie. Czasami mamy oczekiwania wobec kogoś, że zrobi to lub tamto i jesteśmy zdziwieni, że on tego nie robi. To jest zasada bardzo prosta, żeby dawać jasne komunikaty. Jeśli nie dajemy jasnych komunikatów, to jesteśmy jak zmącona woda, której nikt nie wie, co tam jest. I dlatego, jeżeli jest jakaś rzecz, która zależy nam, żeby na przykład czy to wierzący, czy ktoś z rodziny wykonał, to nie powinniśmy dawać się ponieść emocjom w ocenie kogoś dopóki nie damy szansy zrozumieć jaka jest y, prosta y, wymagana od nas rzecz apostoł Paweł mówi, że jakże ktoś się będzie szykował do boju jeśli trąbka czy tam inny instrument, szofar nie wyda dźwięku jasno rozróżnialnego y, po prostu nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie i ma być jasna i prosta i tutaj właśnie yy, ta starsza wierząca, młodszej wierzącej dała proste, praktyczne rady i jak widzimy te rady zostały posłuchane. mówimy o takim codziennym odniesieniu tego fragmentu, to też możemy powiedzieć, że tu jest bardzo dobra relacja między teściową a synową. Co normalnie w potocznym zrozumieniu zawsze musi być złe i jest to przedmiotem wielu dowcipów. Zamknąć drzwi jak za teściową i tak dalej. Różne rzeczy się mówi ale przecież teściowa to jest mama mojej żony czy też z drugiej strony teściowa mojej żony to jest moja mama, więc to powinna być osoba jak najbardziej szanowana i tu widzimy dobrą relację pomiędzy właśnie synową a teściową, jest bardzo dobry przykład, że była między nimi zrozumienie. Młodsza posłuchała starszej. Widzimy, że to dobrze się układa. Teraz razi jej właściwie ta teściowa rzecz, która, co do której lud mogłaby mieć wątpliwości. Ma się ładnie ubrać, iść po zmroku tam, gdzie mężczyzna naje się, napije i się położy. Wydaje się to bardzo ryzykowne, dwuznaczne, wręcz niewłaściwe. Musimy to mieć na uwadze, że żyjemy w XXI wieku, czy mamy za sobą już XX wiek, który był wiekiem przemiany obyczajowej, czy właściwie zmiany moralności, dlatego też jesteśmy bardzo bombardowani z różnych stron cielesnością cała kinematografia i tak dalej, powieści, to wszystko jest nasycone zmysłowością. Dlatego też, kiedy czytamy taki fragment, to od razu nam się to wszystko kojarzy. Ale ród tutaj nie miała żadnego dwuznacznego zadania. Ona miała na podstawie Słowa Bożego przypomnieć Boazowi, że e, zgodnie z Słowem Bożym, z prawem, on e, powinien, czy e, ma prawo e, wykupić e, ją i też to dziedzictwo, które należy do jej zmarłego męża. E, można by zadać pytanie, no to dlaczego w takim razie Noemi nie poszła do Boaza i po prostu z nim nie porozmawiała? Dlaczego wysyła tę e, młodą kobietę w, no, w takie e, ryzykowne, niewłaściwe nie miejsce? odpowiedzi może być kilka. Być może po prostu lepiej nie umiała tego zrobić. Może jest to mała, ale jednak wiara. Być może też chodzi o to, że Rut miała jednak znaleźć się u stóp Boaza. To znaczy, że to jest też pewne dla nas duchowe wskazanie. Czyli człowiek znajduje odpoczynek u stóp Chrystusa. Tak jak ta Maria z Betani znalazła odpoczynek, czy no, tę radość, tę lepszą cząstkę u stóp Pana Jezusa. E, m, tak jak te fakty, o których czytamy, są ważne, takie obrazy w Biblii są ważne, bo przecież z powodu tego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Dwa razy uderzył w skałę e, i to jest obraz, uderzenie w skałę jest obrazem śmierci Chrystusa, i Chrystus dwa razy nie umiera. Z tego powodu Bóg się też gniewał. I taki tutaj, poza faktem małżeństwa, pozostaje jeszcze kwestia tego, że człowiek wierzący przychodzi do Chrystusa, czy też patrząc obrazowo ta wierząca, resztka Izraela przychodzi do Chrystusa, który może wykupić. Dlatego też i tak musiało się stać, że jednak ona miała tam pójść. I tutaj rada teściowa jest umyj się, namaść, włóż strojne szaty. Co możemy oczywiście zrozumieć dosłownie i na pewno tak też było, że miała się po prostu no przygotować na to. Ale też i można to rozumieć duchowo. Umyj się, to możemy mówić oczyszczanie się człowieka wierzącego, czyli wyznawanie swoich grzechów, samoosądzanie w świadomości przyjścia Pana Jezusa. Szczególnie to jest pierwszy listiana, trzeci rozdział i trzeci wiersz. To te nadzieje w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Czy też i namaść, to namaszczenie mówi nam zwykle o Duchu Świętym. To namaszczenie pozostaje w nas, czyli to, że mamy Ducha Świętego i to, że mamy Ducha Świętego, ostatecznie ma spowodować w nas to, że powiemy Panie nie to, co ja chcę, ale co Ty, a więc Jego wola i prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu jest kluczową rzeczą. I ostatecznie te strojne szaty, w Nowym przymierzu jest napisane lepsze szaty, w innym tłumaczeniu jest po prostu tylko szaty. Wydaje się, że chodzi, byśmy dzisiaj powiedzieli o niedzielne ubranie. Więc mamy ubranie codzienne i odświętne, więc po prostu to lepsze odświętne ubranie. I to jest też to, mówiąc duchowo, w jaki sposób nas inni widzą. To w jaki sposób się prezentujemy na zewnątrz. Czytamy w Nowym Testamencie, ubierzcie się w Chrystusa, gdyby to było takie proste, ubierzcie się w Chrystusa, ale to cały czas jest dla nas przykazanie, żebyśmy zdjęli z siebie to, co jest stare, a założyli to, co jest nowe, w Chrystusie. I też tutaj jest, nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. Trudno jest właściwie to wyłożyć, ale osobiście widzę w tym to, że jeśli ktoś się na nie napije, to po prostu czuje się szczęśliwy, zadowolony, spełniony. I to też mówi nam i o tym, że Chrystus jest uśmiechnięty. On jest źródłem naszego szczęścia, On daje nam radość, do Niego można przyjść. On jest po prostu źródłem naszej radości. Dlatego też myślę, że to duchowe znaczenie coś nam wyjaśnia. Chyba nie chodzi tutaj tylko o to, żeby komuś nie przerywać obiadu. Ale faktem jest, że miała poczekać, aż On będzie zaspokojony. I na koniec mówi, gdy się położy spać, podejdź, doń, odkryj jego nogi i połóż się. I widzimy to kilkakrotnie. Odkryj jego nogi i połóż się. Siódmy wiersz na koniec. Odkryła jego nogi, położyła się. Ósmy wiersz. Spostrzegł kobietę u swoich nóg. Ona leżała u jego nóg, u stóp. To jest też wyraz uniżenia. Ona nie przyszła dlatego, że pragnęła mężczyznę. Ona przyszła dlatego, że była posłuszna Bogu tak naprawdę. W taki codzienny sposób, powiedzmy, oświadczyła się. Może też i to warto sobie uzmysłowić, że Boaz był prawdopodobnie człowiekiem znacznie starszym. Był, w być może, w wieku Noemi. On wcześniej tutaj mówi córko moja. To musiało znaczyć, że musiał być od niej starszy. Czy potem mówi w dziesiątym wierszu trzeciego rozdziału nie uganiałaś się za młodzieńcami. To nam wskazuje na to, że on mógł być starszy od niej i tym samym Chcąc być e, taktowny, e, po prostu nie ośmieliłby się jej oświadczyć. E, ale skoro ona e, jak gdyby wyszła naprzeciw, to była to dla niego zachęta do tego, e, że jednak jest to właściwa droga. Być może w swoim sercu wahał się też, co miałby zrobić. Więc to, że ona przyszła e, sama byłoby dla niego no, takim wskazaniem. Ale mówię to jako... Takie swoje przemyślenia niż jako taki wykład Słowa Bożego. A czy można to połączyć z tym uczyniła Panie Rysztofie, namaściła nogi, a drugi raz jeszcze w drugie miejsce, że przyszła by z nami skropiła i umyła. Czy to w ogóle ma jakiś związek, czy nie ma nic? No, każde to przyjście było inne, bo i Maria Betanii e, uczyniła to na pogrzeb Pana, więc uwielbiła Pana tak naprawdę. Ta grzesznica przyszła ze wdzięcznością za usprawiedliwienie, za zbawienie Łukasza 7 rozdział. No a ta e, przyszła tutaj, e, jakby trzymając się obietnicy Słowa Bożego, e, przyszła po błogosławieństwo. Tak troszeczkę każdy przykład jest inny, ale zapewne jest y, przyjście pokornie, tak jak modlitwa jest uniżeniem przed Bogiem. Do Lug, i te, Przy, przyjście te, do nóg. Te, te tam. Te, te, te, te. Mamy też obraz takiej dobrej relacji pomiędzy człowiekiem wierzącym, a naszym Panem Jezusem Chrystusem. I najpierw jest ta relacja, można powiedzieć bez słów, a później już konkretnie ród odzywa się, modli się jakby. I tu właśnie w tamtych sytuacjach, które które żeśmy przed chwilą usłyszeli, też nie było słów. Tam Pan Jezus po prostu odpowiada za te niewiasty. One nie wyraziły żadnych słów. I on wiedział, co ma powiedzieć i co zrobić. W Łukasza, 7 rozdziale, zarzucał faryzeusz zarzucał Panu Jezusowi, że, że go grzesznica dotyka. A nie wiedział po prostu, jaka jest sytuacja, jakie jest serce, po co ona przyszła i tym samym też widzimy to w sytuacji, kiedy Maria namaściła Pana Jezusa, to też znowu jest zarzut ze strony uczniów, a szczególnie Judasza, który mówi na cóż ta strata. Tutaj, gdyby sytuacja była czyniona za dnia, to na pewno wiele, wiele było zarzutów, że jest to niewłaściwe, coś źle zrobione. A tak to po prostu jest tylko relacja pomiędzy tym dwojga, że tylko tych dwóch, którzy ta sprawa dotyczy, oni tą sprawę mają ze sobą, może powiedzieć, się rozmówić. Kiedy Boas by odmówił ród, nikt by o tym nic nie wiedział. Sprawa byłaby zakończona, ale Rut to zrobiła, można powiedzieć, zgodnie z Bożą myślą i tym samym Boaz miał jakby, można powiedzieć, tutaj z jednej strony otworzone szeroko serce do tego, żeby właśnie takie, taką rzecz dalej zrobić. Przypomina mi się taka sytuacja też i z Panem Jezusem, kiedy czwarty wiersz nam tutaj mówi a gdy się położy spać, odszukaj miejsce gdzie się położył, podejdź doń odkryj jego nogi, połóż się kiedy właśnie jest nasze serce nastawione do tego aby słuchać słowa Bożego ale też i słuchać bezpośrednio samego Pana Jezusa to szukamy go w Biblii i odszukuje, odszukuje, odszuka, chcemy odszukać miejsca i jakby położyć się przy nim i yy, położyć się je przy jego stopach to powinniśmy to czynić właśnie, żeby mieć ten pokój i błogość kiedy ona to zrobiła wiedziała po prostu, że przyszła do człowieka który ją nie odepchnie bo nie u, położyła się przy jego głowie ale przy, położyła się przy jego nogach i to wskazuje na całkowite jej uniżenie i my też nie chcemy, możemy powiedzieć Panu Jezusowi wejść na głowę, ale skłaniamy się do Jego nóg i wyznajemy w pierwszej kolejności nasze grzechy. Później po prostu chcemy, żeby ta relacja pomiędzy nami była bardzo dobra i tak właśnie postępujemy, żeby Pan Jezus Chrystus był uwielbiony. Żeby to Jemu y, nasze życie, nasze chodzenie, nasza modlitwa, y, nasze śpiew, nasze czytanie po prostu y, Go uwielbiało. I Tutaj właśnie jest też taka sytuacja, że ona to zrobiła, żeby ten boaz był uczczony przez to położenie się u jego stóp. Uczciła go przez to i tym samym też i otworzyła jego serce, a on, tak jak ona później mówi, roztocz czy rozciągnij nad, nad, nad swoją służebnicą ten namiot, czy jak to to powiedzieć? I to zrobił, bo miał całkowitą, można powiedzieć, otwarte jej serce i swoje własne serce. Pan Jezus zna nas całkowicie i to z naszej strony musi wyjść to, żebyśmy my swoje serce otworzyli do Niego. I to z jednej strony w kwestii tego, żeby przyjść do Niego, aby przyjąć zbawienie, to już jest załatwiona sprawa, sytuacja dokonana. Ale też i w każdej jednej sytuacji, kiedy, kiedy mamy problemy, to Pan Jezus też już wychodzi zawsze do nas, żeby nam w tym pomóc. I też powinniśmy my mieć otwarte serce i przyznać się do problemów i do sytuacji i do trudności. I Pan Jezus roztoczy nad nami swój płaszcz w tej danej sprawie i w tym problemie. I każda sytuacja, którą mamy, On to weźmie na siebie i nam w tym wszystkim pomoże. Ale sposób, jaki powinniśmy przyjść, to jest właśnie pokazany rót, która jest osobą uniżoną. Najpierw zbierała kłosy, zajmowała się Panem Jezusem, zajmowała się, może powiedzieć, była na polu, była zbierała kłosy, a później po prostu przyszła i chciała odebrać nie tylko, może powiedzieć, troszeczkę od Niego, ale całe błogosławieństwo oazowe. I to jest... To jest właśnie to, czego my potrzebujemy, że kiedy yy, zajmujemy się Zbawicielem, Panem Jezusem, to wtedy po troszeczkę Go poznajemy. Ale Pan Jezus też chce, abyśmy posiedli właśnie całe błogosławieństwo, to znaczy wchodząc do nieba, razem z Nim będziemy tam przebywali i te błogosławieństwa z Nim zażywali. Kiedy już było to wspomniane, właśnie, że ten boaz był dużo starszy, od ród po ludzku by się myślało, że to może jest mało właściwe, ale jednak po Bożemu widać, że to jest bardzo właściwe: że kiedy Bóg coś zaplanuje, to nie jest ważny. Jakiś wiek, jakieś miejsce, jakiś czas, ale to wszystko według swojej myśli dokładnie poukłada, że ten Boaz tyle lat, a jednak czekał, aż ta ród właśnie wróci, bo widać, że to była też i szczególna osoba, która miała szczególną bojaść Bożą i właśnie takie małżeństwo Bóg użył do tej szczególnej linii, w której się znaleźli w rodowodzie Pana Jezusa, o szczególnej bojaźni i bliskości Boga w swoim chodzeniu. I tak właśnie widać u tej ród, że również ona miała to w swoim sercu, tak jak właśnie i w życiu Dawida, a i też na końcu w życiu Józefa i Marii, że to przejawia się przez wiele pokoleń, że kiedy ten Anioł Pański czy mówił do Marii, czy mówił do Józefa, to również oni tego nie zignorowali, że to może jakiś tam zjawa czy śmiech, ale wzięli te słowa pochodzące od Daniała Bożego za poważne i za prawdziwe od samego Boga. Dokładnie widać w jedenastym wierszu, że faktycznie Boas yy, myślał już o ród, gdyż mówi, gdyż całe miasto mego ludu wie, że jesteś znakliwą kobietą. Takie słowa mogą paść tylko z ust kogoś, kto analizował czyjeś życie, co inni o niej mówią i rozważał, kim ta osoba jest. Jest to generalnie tutaj wyraźnie zaznaczone. A też brał pod uwagę to, że wiedział, że jest spokrewniony z nią i że jest też bliższy krewny, a więc bliższy wykupiciel, od niego. To także pokazuje, że ta sprawa ród nie była obca temu mężowi, bozowi. I to pokazuje też, że co prawda widzimy inicjatywę zewnętrzną od strony właśnie ród, to tak naprawdę to trafia do. Boza, który już od dawna miał dobre myśli o niej. I to pokazuje nam analogię do naszej sytuacji. Żeby ją zilustrować otworzę Marka, siódmy rozdział. I tam jest przykład dokładnie analogiczny. Od 25 wiersza. Usłyszała bowiem o nim, czyli o Panu Jezusie, kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego i przyszła i upadła mu do nóg, a kobieta ta była greczynką, rodem z i prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. Ale Jezus jej powiedział, niech najpierw nasycą się dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. A ona odpowiedziała mu, tak, panie, lecz i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I powiedział do niej, ze względu na te słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. A gdy wróciła do swojego domu, spostrzegła, że demon wyszedł, a córka leżała na łóżku. I tak samo jest z nami. Niby inicjatywa modlitwy pochodzi od nas, My jesteśmy pierwsi, którzy przychodzimy do Pana, ale jednak jest objawione, że zanim poprosimy, Bóg już doskonale wie, co jest nam potrzebne. Tutaj Boaz, jeśli jest obrazem Pana Jezusa, a ród jest obrazem szukającej u Niego ratunku, to właśnie jest to dokładnie widoczne. Niby inicjatywa pochodziła od ród, i zaradą Noemi, jak to ma się stać. A tak naprawdę bos już od dawna wszystko dobrze tutaj rozpoznał, wiedział, kim jest ta dziewczyna, kim jest, w jakiej sytuacji jest w stosunku do niego, na jakiej podstawie może jej pomóc. Użyłem słowa dziewczyna, choć nie jestem pewien tego słowa, dlatego że ona była już wdową. Czyli to nie była jakaś bardzo młoda osoba, ona była faktycznie najprawdopodobniej młodsza od Boaza, ale jeżeli to była kobieta, która zdążyła mieć męża, ten mąż zdążył jej umrzeć, po śmierci tego męża zdążyła wrócić do Betlejemu, to to nie była nastolatka. Tylko 30, 30 na 10 tak. lat mieszkali. 30 Wiesz, to jest też bardzo znaczny, piąty. Uczynię wszystko, co mi każesz. Bardzo dobre wskazanie jest i dla nas, abyśmy też i innych wierzących chcieli słuchać. Jeżeli to jest też i sprawa Boża. Tu widzimy, że Bóg kieruje tutaj tymi sprawami, bo samo pójście ród na, na pole boaza też pokazuje nam, że naprawdę Bóg ją tam zaprowadził i że ten y, sługa ją przyjął i że też rozmawiał z błazem o niej i tak dalej. Widzimy, że, że y, droga ród była już utorowana i następny krok właśnie jest bardzo dobry i ona odpowiada uczynię, co mi każesz, uczynię wszystko, co mi każesz, że ona chciała y, wypełnić to słowo ale też widzimy, że relacja pomiędzy Noemi a Rut była bardzo dobra i też posłuchała. Widzimy, że one rozmawiały ze sobą jak wierzący z wierzącym, jak przyjaciel z przyjacielem. I także też my powinni mieć w naszym życiu, żebyśmy mogli mieć takich zaufanych wierzących, czy zaufanych przyjaciół, z którym właśnie na takie tematy rozmawiamy i konsultujemy i radzimy się. Czy to jako bracia, czy jako siostry, czy w rodzinie, po prostu powinna być bardzo dobra relacja, żeby właśnie tak mieć na kogo się zdać. Ród zdała się na Noemi i ta starsza wierząca doradziła jej i to jej bardzo dobrze dorodziła dla jej właśnie błogosławieństwa. Chciałem jeszcze powiedzieć e, taką rzecz, jak ona, żeby to zmienić, e, kiedy to ród odkrywa te nogi, to tak my odkrywamy swoje serce przed Panem Jezusem, wyznajemy Mu swoje grzechy, to już następną rzecz, to stajemy się Jego obywnicą, już należymy do Niego, jesteśmy już, On nas przyjmuje, po prostu z wielką radością, I właśnie Pan Jezus czeka, na każdego z nas, kiedy mu swoje grzechy po prostu wyznamy, ciężar na niego złożymy, a on nas po prostu weźmie i stanie się po prostu naszym ulubionym, naszą radością. Ktokolwiek to jeszcze nie uczynił, nie się nie waha, a uczyni to jeszcze po prostu dzisiaj. Ja jeszcze tylko dla uzupełnienia swojej wiadomości, to, to powiem właśnie, że. Widzimy, że właśnie z, tej, yy z tego małżeństwa właśnie, tak jak już powiedziałem, Bóg uczynił ten szczególny ród. A jeśli my właśnie planujemy swoje małżeństwa, a nie kierujemy się właśnie takimi rzeczami bożymi, tylko może właśnie jest nam to obojętne, skąd jest, nasz na współmarżonek, jak on stoi przed Panem, to potem nie łudźmy się, że będziemy mogli iść we dwoje wspólnie za Panem, że będziemy mogli być użyci do jakichś celów zaszczytnych, tylko, że mogą z tego wyniknąć po prostu same kłopoty, jeśli nie będziemy się kierować tymi rzeczami w sposób duchowy. Wasze ręce, wasze dłonie. Doszedł serca chyba tak? chyba tak 206. A thousand I na ryzyko zdąża. show yeah. yeah. yeah.